To są informacje Polskiego Radia 24. Napastnik wynajął pokój w tym samym hotelu. Szczegóły strzelaniny podczas gali z udziałem Donalda Trumpa. Tragiczny wypadek. Na Mazurach spłonęły dwa auta. Nie żyją kierowcy. 25 tysięcy odbiorców. Bez prądu strażacy usuwają skutki wichur, które przechodzą nad Polską. Minęła dziesiąta Ewelina Kamińska. Zapraszam. Amerykańskie służby badają dokładne okoliczności strzelaniny podczas gali z prezydentem USA w Waszyngtonie strzały padły w jednym z hoteli w trakcie balu dziennikarzy. Według telewizji CNN napastnikiem był Cole Thomas Allen. 31-latek miał powiedzieć po zatrzymaniu, że jego celem byli przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Wiadomo też, że napastnik miał wynajęty pokój w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala. Prezydenta USA bezpiecznie wyprowadzili ag agenci Secret Service. Pozostali goście schowali się pod stołami, przy których wcześniej siedzieli. Wśród nich był korespondent Polskiego Radia Ma Marek Wałkuski. Jak relacjonował rano na na szalejącenie napastnik nie zdołał wejść do sali. Właśnie to, że nawet nie udało mu się wejść do tej sali, oznacza, że system zadziałał. Zadziałał także w tym sensie, w którym patrzymy na członków rządu, na Donalda Trumpa. On został natychmiast ewakuowany. Ja się podniosłem z ziemi, dosłownie może po 20 sekundach, dosyć szybko. Byłem jednym z pierwszych, którzy podnieśli się. Wszyscy jeszcze siedzieli albo leżeli na ziemi, albo siedzieli pod stolikami. Policja poinformowała, że sprawca był uzbrojony w pistolety i noże. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że szarże d'affaires w USA Bogdan Klich, nasi dyplomaci oraz oraz polscy dziennikarze, którzy byli obecni podczas wydarzenia są cali i zdrowi. Śmiertelny wypadek. Na Mazurach nie żyją dwie osoby. Do tragedii doszło na drodze krajowej numer 68. Zderzyły się dwa samochody, relacjonuje Anna Szybczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Na trasie Piszu-Ciany-Nidak zdarzyły się dwa samochody osobowe, które spłonęły. W wypadku zginęło dwóch kierowców. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę jednego z samochodów. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi potrwają przez kilka godzin. Droga w pobliżu miejscowości Szeroki Bór jest obecnie zablokowana. Policja zale zaleca objazd przez Wejsuny. Kilka tysięcy mieszkańców Podkarpacia pozostaje bez prądu. Powodem są wichury, które przechodzą nad Polską. Silny wiatr uszkodził linie energetyczne, relacjonuje Mariusz Dzioba z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.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 Skutki silnego wiatru usuwają strażacy w całym kraju. W nie, prądu nie ma obecnie nawet 25 tysięcy odbiorców. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali blisko 700 razy. Na Lubelszczyźnie jedna osoba została ranna. W Adampolu e, drzewo spadło na auto, którym podróżował 46-latek. Mężczyzna trafił do szpitala. Alerty przed silnym wiatrem obowiązują w dziewięciu województwach. W Polsce działają 52 tysiące punktów zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym, z czego 9 tysięcy to automaty. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że dostępność punktów zbiórki jest coraz większa. Resort analizuje też uwagi dotyczące działania całego systemu, mówi wiceminister Anita Sowińska. My oczywiście wsłuchujemy się w te głosy i działamy razem z operatorami, żeby ten system poprawić. Konsumenci oczekują, że tych automatów będzie więcej i ja to oczywiście rozumiem. Natomiast też zwracam uwagę, że sklep może prowadzić punkt zbiórki, a niekoniecznie ma automat. Ja na przykład z takich punktów zbiórki korzystam, także warto się rozejrzeć w okolicy i zapytać sprzedawcę, czy może ten sklep prowadzi ten punkt. Pytana o zmiany w systemie wiceminister Sowińska odpowiedziała, że resort dał sobie kilka miesięcy, aby zobaczyć jak działają rozwiązania dla butelek PET i puszek aluminiowych. 40 lat temu w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W skażeniu promieniotwórczemu uległ znaczny obszar Białorusi, Ukrainy i Rosji, a powstała chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad znaczną częścią Europy.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 Niedziela naprawdę wietrzna na południowym wschodzie. Porywy mogą sięgać 85 km na godzinę. Po południu wiatr będzie jednak słabnąć. Poza tym dość pogodnie, chociaż na wschodzie może dziś przelotnie popadać. Na termometrach w ciągu dnia od 6 stopni na Suwalszczyźnie około 11 w centrum do 14 na południowym zachodzie. Radio 24. Słowem wszystko. Słowem mamy 6 minut po godzinie 10, dzisiaj 26 dzień kwietnia, to jest niedziela i za moment audycja Studio Wiedzy na naszej antenie ma w niej o skutecznej strategii biznesu. A po godzinie 10.30 naszym gościem będzie dr Marek Kawa, amerykanista z uczelni Korczaka. No i wrócimy do tematu strzałów podczas balu dla dziennikarzy z udziałem prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Warto zostać z Polskim Radiem 24. do wiedzy.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 Oczywiście potężną konkurencję. I z jednej strony jest o wiele łatwiej teraz wystartować z taką działalnością. Mamy narzędzia, one są no, też po prostu finansowo do wdrożenia właściwie przez każdego to nie są zbyt duże kwoty, ale z drugiej strony to powoduje, że bariery wejścia są coraz niższe, więc właściwie no każdy... też o to zapytać, czy tak. uczy pan też tego, jak duży budżet trzeba mieć i jaki jest tak, to budżet, to są... tak. od podstaw chciałoby się taki biznes w sieci zbudować Tak, oczywiście to też są kluczowe pytania mhm. i te osoby, które też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 czy um,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 własnych biznesów i niech przychodzą do Pana kolejni kursanci pokazujący swoje obroty, dochody Zapraszam. i same sukcesy. Bardzo I dziękuję. Kciuki. Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Juskowiak, ekspert e-commerce, biznesu, strateg biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie. Otwartym UW był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ciąg dalszy Studia Wiedzy w naszym podcaście. Klamer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 Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mamy prawie 32 minuty po godzinie 10, przypomnijmy dzisiaj niedziela, 26 dzień kwietnia i kolejny temat przed nami, a w zasadzie powtórka tematu, o którym już rozmawialiśmy kilkukrotnie w Polskim Radiu 24 dzisiaj rano. Przenosimy się za ocean, aby ponownie przejrzeć się sytuacji po strzałach podczas balu dziennikarzy z udziałem prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Commenter. Na nasze zaproszenie przyjął dr Marek Kawa, amerykanista, uczelnia Korczaka. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, panie dzień, dobry, dzień dobry państwu. Ta najnowsza informacja a propos tego wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych są takie, że politycy partii republikańskiej i demokratycznej potępili atak, do, do którego doszło podczas sobotniej gali stowarzyszenia korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie. Wyrazili też radość, że zdarzenie zakończyło się bez ofiar śmiertelnych. Przypomnijmy naszym słuchaczom, krótko po rozpoczęciu w sobotę wieczorem czasu miejscowego gali stowarzyszenia korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie rozległy się strzały. Napastnik Uzbrojony w strzelbę, pistolet i noże. Otworzył ogień w hotelowym lobby i został ujęty przez służby, nie docierając do pomieszczenia, w którym trwała gala. Ewakuowano Donalda Trumpa, który brał udział w gali, pierwszą damę Melanie Trump, wiceprezydenta J.D. Vansa i innych członków gabinetu. Według stacji CNN sprawca po zatrzymaniu powiedział, że jego celem byli przedstawiciele administracji Trumpa. W zdarzeniu został ranny jeden z agentów Secret Service, ale a propos i polityków Partii Republikańskiej i Demokratycznej, chyba niewiele ostatnio jest tematów a w Stanach Zjednoczonych, które by łączyły polityków z jednej i z drugiej strony. Tak, to oczywiście już od, od dekady, podczas oczywiście też pierwszej kadencji społeczeństwo amerykańskie, zresztą Donald Trump jest też wynikiem tej, tej polaryzacji. Jego pierwsza kadencja jest, była wynikiem pewnego, wydawało się, że nie tylko ruchu społecznego, który, który jednak, jednak się nie uformował do końca w, w siłę polityczną. A teraz dochodzi jeszcze kolejny, bym powiedział, podział w samym obozie Maga. Oczywiście najbardziej najbardziej tutaj różnicuje kwestia ostatnich decyzji Trumpa czy jego administracji. I oczywiście wojny w Iranie, ataku na Iran, jego można powiedzieć, można tacy zażyli, którym dzięki też, którym, prawda, Trump uzyskał drugą kadencję, tak jak ma Mary Taylor Green. Tucker Carlson, Jeff Savino, czy wielu innych takich podcasterów, czy, czy, czy influencerów, można powiedzieć dzisiaj, polityki amerykańskiej, jest wprost przeciwnie. Wypowiada się o Trumpie. Nawet sugerują 25. poprawkę, że należy go pozbawić urzędu, co powiedziała ostatnio właśnie kongresmenta, wspomniana przy tym Green, że Trumpa należy pozbawić pozbawić konstytucyjnie władzy byłby to element, więc kiedy taki sygnał idzie nawet do e, takiego, bym powiedział, zaplecza Trumpa, jak to powie, powiemy w amerykańsku koru, czyli takiego twardego elektoratu, nie, nie twierdzę, że to motywuje do likwidacji, tak, do takich, do takich dramatycznych Decyzji wręcz, wręcz no, no, podjęcie decyzji, prawda, tak spektakularnej jak, jak ataku z bronią na prezydenta, to często jest wrog śmierci dla takiego, dla takiego powiedział zamachowca, więc na pewno zgęstnieje nam Mówiąc tak symbolicznie gestuje nam, czy intensyfikuje się sytuacja, czy napięcie społeczne, no niestety, jak wiemy w historii, takim zwornikiem często, czy takim oczywiście skutkiem ubocznym jest sięgnięcie po broń, jest, jest właśnie przemoc fizyczna, przemoc bezwzględna, przemoc, bezlęna, przemoc wobec, wobec swoich oponentów politycznych. No i to jest niepokojące. Tutaj jeszcze dodam troszkę historycznie. No Trump już przekroczył kilka na Trump, przekroczył kilka tych historycznych rekordów. Dzisiaj przekroczył, można powiedzieć, wczoraj kolejny. Do tej pory no, najwięcej było dwo, dwa zamachy, które, które można zarejestrować, tak? czy odczytać historycznie udane na Geralda Forta w połowie lat 70. czy pod koniec lat 70. Trump już takich, mówiłem ma na, na koncie trzy. Oczywiście w Butler, ten najbardziej, najpoważniejszy później strzały oddane, kiedy przebywał na polu golfowym z daleka. No a ten wczorajszy atak, no, można powiedzieć, że, że dziś jest pośrodku, tak? no, bo równie niebezpieczny, jaki jak i na szczęście nie, nie, te kule nie dotarły do, do, nieprawda, do, tych, do tego stołu prezydenckiego, czy do gości. No, ale był niebezpieczny. Nie ulega wątpliwości, że, że pojawienie się w takiej odległości z bronią, aktywną bronią, to jest, to jest mocny sygnał dla polityków amerykańskich, też, też dla, jak tutaj słyszymy, tej deklaracji zamachowca. Mówił, że, że twierdzi, że celem, była, celem byli jego przedstawiciele. administracji Trumpa, tak to podaje tak, stacja CNN. Fatalny też błąd. Myślę, fatalny też błąd popełniany nie tylko przez Amerykanów, to znaczy skumulowanie, skumulowanie pierwszej, i drugiej, trzeciej osoby, bo tak się odczytuje, i wiceprezydenta, i sekretarza stanu w, w jednym miejscu, no, no to, to chyba też będzie pewna nauczka na przyszłość dla, dla, dla, dla służb amerykańskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewne, tak. Wspomniał pan doktor w naszej rozmowie już o tym, że to trzeci taki zamach na prezydenta Donalda Trumpa. I ja się zastanawiam, jak te sytuacje na amerykańską głowę państwa wpływają. Bo ten wpływ jest pewnie, pewnie różnie to oddziałuje na samego prezydenta. Ale ja mam takie wrażenie, nie chcę tutaj nadużyć pewnych stwierdzeń sformułowań, że tego typu zdarzenia w pewien sposób Donalda Trumpa budują. Albo on po prostu potrafi też wykorzystać takie sytuacje, bardzo niebezpieczne, to no jednak na swoją korzyść później. Panie Gorze, to odpowiedź jest tutaj niebezpieczna. No nie, nie, nie znamy jego struktury, struktury, że tak powiem, osobowościowej. To, co jakby na zewnątrz, to jest pewna gra, tak? Wydaje mi myślę, że każdego człowieka, tak powiem, patrząc po ludzku, który ma świadomość zagrożenia, Przecież na razie są to ataki skierowane do niego, no ale strzało dane wczoraj mogły, mogły przecież dosięgnąć jego żonę. E, oczywiście za jego rodzina jest chroniona, ale sama świadomość bycia pod takim, e, taką presją właśnie też bezpieczeństwa, czy braku bezpieczeństwa, no gdzieś myślę, że się odbija wewnętrznie. To, to oczywiście Trump jest, jest twardym politykiem, jest twardą osobą, twardym człowiekiem, ale też ma swoje lata. Przeżył przecież fizycznie też ten atak Butler podejrzewam już dwa lata temu, tak? Czas tak leci, że nie chcę tu popełnić błędu, nie tam rok temu. Tak, tak. Więc, więc myślę, że to ma jakiś wpływ i psychiczny, i fizyczny na niego. Ale jako, jako mówię, polityk no nie może po sobie poznać, także że. że że, że może ulec, prawda, tym, tym próbom, więc zobaczymy na przyszłych jak to wyzyska, no, ale jest dużo pytań. Ta ochrona, jak widzimy, nie jest do końca idealna. Może się znowu znaleźć jakaś luka. Pamiętamy, to byłoby ich zamknięte, wydaje się, że. Mówię, nie jestem specjalistą w spraw bezpieczeństwa, ale wydaje mi się, łatwiej jest zapewnić ochronę w takim zamkniętym, e, takiej zamkniętej przestrzeni, też publicznej. To jest hotel, znany hotel w Waszyngtonie, gdzie nieraz się odbywają podobne, podobnej rangi, czy nawet większej spotkania. Tak mówiłem, tutaj myślę jest błąd skumulowania tych, tych najważniejszych osób e, z administracji Trumpa. To znaczy, że też nikt to też nie, nie przewidział. tak? No i sama pojawienie się, nawet jeżeli ten zamachowiec przebiegł ten, tą, tą, tą granicę detektorów magnetycznych, to to, że był już bronią, że nikt tego nie zauważył, e, że znalazł się w ogóle na terenie hotelu z bronią. E, nie wiemy właśnie, to pewnie już za kilka dni, czy może godzin się wiedzieć, czy, czy on już tam się wcześniej, być może planując ten, ten akt, y, wykupił, prawda, czy no, no, różne są możliwości, czy wszedł jakoś nieformalnie, ale no, wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach ta, ta detekcja, prawda, ta, ta prewencja powinna być lepiej. No i to, że w biegł, tak, i jednak od strzały w kierunku tego ballroom tej, tej sali, raniąc z bliska jednego z, z agentów, świadczy o po powadze jednak, że, że, że służby amerykańskie, tutaj te służby bez, najbliższe, secret service i inne odpowiedzialne, no, muszą wyciągnąć jakąś lekcję aby nie doszło faktycznie do najgorszego, no bo no bo jak widzimy te, tak jak sobie powiedzieć, intensyfikacja polityczna, ale też też te, te napięcia wewnętrzne, polityczne, społeczne, a wiemy że ten, ten ten dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych jest szczególnie łatwy, no może się skończyć gorszym, tak kiedy przecież przed nami tutaj przed, przed polityką amerykańską są bardzo intensywne miesiące, są wybory półkowe, pewnie liczne liczne spotkania, wiece gdzie Trump i inni politycy zechcą być na pewno, to myślę, że bardziej sparaliżuje niż, niż mocni. Tutaj odszedłem jakby tutaj, tutaj sugestie pana redaktora w tym pytaniu. Myślę, że bardziej jednak może polityków amerykańskich tej strony, strony właśnie rządzącej może bardziej sparaliżować niż raczej i zachęcić do, do jakiegoś tego wyjścia. No zobaczymy, jaka będzie reakcja społeczna. Wracając do tego zamachu w Butler w Pensylwanii, o którym pan doktor wspominał, to tutaj, żeby dodać trochę informacji, to był lipiec a! 2024 roku. 40. Natomiast ja, a propos tego, o czym pan mówi, chcę dopytać też, w jakiej atmosferze w takim razie, albo jakie tematy będą najważniejsze a propos tych wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych? Niewątpliwie wojna, która się jednak jakby... Mówię tutaj o wojnie, Trump widzimy, że chce ją skończyć, ale coraz bardziej ona nam się wymyka. Zakończenie tej wojny na swoich warunkach tutaj. Ten chaos wokół prawda, rozmów, które widzimy przez ostatnie godziny czy dni nawet, pokazuje, że, że, że raczej sukcesu tutaj nie będzie, tak żeby, żeby go przełożyć na, na, na jakieś takie chwytliwe hasła wyborcze. tym bardziej to poparcie społeczne dla tej wojny spada. A przez to, prawda, przez, przez blokadę ciśnienie Hormuz wpłynęło to jednak, prawda, na, na makroekonomię i też, też sytuację wewnętrzną. A to, co, co, co Donald Trump obiecał, to znaczy jedno mu się udało, to znaczy za, za, zapewnić to bezpieczeństwo zewnętrzne. Ale czy to będzie wystarczające paliwo? Które, które wystarczy prawda, tym poszczególnym, bo, bo przypomnę oczywiście, to będą walczyć poszczególni politycy partii republikańskiej, ruchu MAGA, których pewnie Trump będzie popierał, których będzie sobie wybierał. Czy, czy, to, czy to wystarczy? Czy faktycznie ta sytuacja, pewna stagnacja ekonomiczna nie znaczy, że Ameryka nie, czy to, że amerykańska gospodarka jest jakiejś recesji? Absolutnie. Ale to, co obiecał, to znaczy, że to, to przyspieszenie, poprzez nie tylko też nie do końca udaną e, wojnę handlową, wojnę celną, teraz te problemy e, jednak z, z, z pewnym od, takim no, skutkiem ubocznym blokady to znaczy spadek na giełdzie, spadki na giełdach wyższa naprawdę źródeł energii, zwłaszcza paliwa. Czy, czy to uda mu się przez te kilka miesięcy, które zostało, czy partia republikańska, która jednak odpowiada politycznie za, za, za, za, za, za to, co się dzieje w Stanach znaczonych, czy czy zdążą jakby te skutki uboczne jakoś złagodzić? I to jest główne pytanie. Na szczęście nie, nie giną amerykańscy żołnierze, bo, bo to, ale co, co, co, co wtedy, kiedy faktycznie dojdzie do jakichś kolejnych zamachów? Mówię tutaj oczywiście dotyczących z zewnątrz skierowanych czy wobec... Wo wo Jasne, wezmę, czyli szkoły. żeby poprawić te notowania wewnątrzkrajowe Donalda Trumpa i Republikanów, musiałoby się coś wydarzyć spektakul spektakularnego na korzyść Republikanów, rozumiem. Tak, oczywiście w jakiś, w jakiś mówię, na, na dobrze pojęte zakończenie pokojowe w jakiś sposób, tak. No, na, już na pewno wiem, że nie nastąpi implozja tego, tego reżimu w Iranie. E, raczej też dla porozumień pokojowych, jeżeli chodzi o, o wojnę na Ukrainie. E, f, f, Prawda, w tej w, tej w, w, w tym wyścigu yy, z Chinami też nie też widzimy rozstrzygnięcia, to znaczy Amerykanie tutaj nie, nie uzyskali pod rządami Trumpa jakichś mocnych, takich powiedział, ak ak aktywów, tak? czy, czy zyskali coś, co, co, co, co jakby wyprzedza. Ta, ta, ta walka jest ciągle, ciągle tak bym powiedział, wykaczająca obie strony. Mówię, że tutaj gospodarczo. Więc naprawdę, naprawdę trudno będzie. Nawet ten, ten zamach wczorajszy to już nie jest zamach z Butler, to znaczy, będzie go bardzo trudno też wyzyskać politycznie. Jak mówię, ruch maga jest sam podzielony wewnątrz, wewnętrznie, tam stracił kilku ważnych, takim powiedział, influencerów czy liderów opinii. Więc sam mam problem wskazać, co, co, yy, mówię, sama, sama walka, czy znaczy same zaciśnięcie granicy, znaczy to, to uszczelnienie granicy południowej, czy, czy zatrzymanie migracji, yy, które też w pewnym momencie poprzez działanie ICE, czyli tej, tej agencji, prawda, w, w, ramach, w, w ramach ochrony granic też miało pewne, pewne kontrowersje, zginęły, zginęły osoby, prawda, też z, z, z, nie, obywatele amerykańcy i tutaj, tutaj też musiał tam zrobić krok do tyłu. Y, więc, więc na razie trudno mi tutaj wskazać jakiś taki czynnik, który, który by odwrócił od, ten trend, bo, bo niestety w amerykańskiej historii politycznej zazwyczaj prezydent rządzący, prezydent czy rządząca partia traci podczas wyborów połówkowych. To znaczy tutaj, jeśli chodzi o Senat, byłbym bezspokojny. Bez, bez to znaczy tutaj raczej dużych wachnieć nie mhm. będzie. Tutaj Republikanie mają szansę utrzymać, bo akurat takim się ułożyła, ułożył kalendarz, że... E, bardziej walczą o utrzymanie e, tutaj, w, w tych stanach -demokraci, tak e, Tutaj raczej kongres, izba, izba niższa, e, prawdopodobnie republikanie stracą. I tak, tutaj tak, musimy dosyć... postawić kropkę, panie doktorze. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Doktor Marek Kawa, amerykanista uczelnia Korczaka był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia. A my zmieniamy temat w Polskim Radiu 24 i pojawia się teraz pytanie, jak chronić własność in, in, intelektualną w sporcie. Razem z nami jest pani doktor habilitowana Ewa Skrzydło-Tefelska, prezes Urzędu Patentowego RP. Pani prezes, pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry. O własności intelektualnej w sporcie porozmawiamy no bo to jest temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a z tej okazji Urząd Patentowy RP zaprasza 27 kwietnia, czyli już jutro na spotkanie online z ekspertami, którzy opowiedzą o wynalazkach w branży sportowej, o roli znaków towarowych, w budowaniu marki sportowców oraz o sporach prawnych w świecie sportu. Kilka niezwykle ważnych tutaj tematów się pojawia i bardzo ciekawych, a w tym roku Światowy Dzień Własności Intelektualnej skupia się no właśnie na tym sporcie. Skąd wybór właśnie tej dziedziny, pani prezes? Ja no myślę, że dlatego, że sport jest po prostu ważną dziedziną życia. My wszyscy, każdy ma swoją ulubioną dziedzinę sportu. Wiemy, jaką rolę odgrywają fani futbolu w, w życiu społecznym, jak bardzo angażujemy się w poparcie swoich ulubionych sportowców, jak bardzo im kibicujemy. I to wszystko sprawia, że wokół znaków towarowych, zwłaszcza w sporcie, toczy się wiele dyskusji, wiele sporów. Ale to nie jest jedyne prawo własności przemysłowej, którego rolę właśnie w związku ze sportem, dostrzegamy. Ważne są także patenty, które chronią wynalazki na najnowsze osiągnięcia techniki, które umożliwiają lepsze wykonywanie zawodu sportowca czy amatorsko uprawianego sportu. Chodzi tu o bardzo wygodne buty, które pomagają w bieganiu jak hełmy, które zwiększają bezpieczeństwo ich użytkowników, czy wreszcie technologie, które pomagają sędziom wykonywać prawidłowo ich rolę w czasie rozgrywek na przykład piłkarskich lub siatkarskich czy koszykarskich. Węglowe włókno jest wykorzystywane ze względu na jego właściwości zarówno do produkcji rowerów jak i nart, więc to wszystko są wynalazki, które wymagają ochrony po to, żeby rozwój innowacji mógł się dokonywać, ale jak powiedziałam Najważniejszą rolę tutaj odgrywają znaki towarowe, które wiążą się z jednej strony z osobami sportowców. Ich nazwisko, wizerunek podlega ochronie, a często jest niestety ta ochrona naruszana. Również ochrona praw przysługujących klubom piłkarskim na przykład jak Arsenal była przedmiotem rozstrzygnień sądu. Trybunału Sprawiedliwości. Wreszcie y, także nazwy wydarzeń sportowych, jak Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które w 2012 roku rozegrały się w Polsce, wymagały specjalnych regulacji i y, y, Polska także zobowiązywała się do tego, że będzie przestrzegała wyłączności przysługującej organizatorowi i sponsorom na używanie znaków towarowych kojarzących się z tymi wydarzeniami. Dodam jeszcze, że prawem ochronnym obejmowane są także nazwy aren sportowych. Na przykład nasz Stadion Narodowy w Warszawie także jest chroniony znakiem towarowym ten, ten obiekt i, i jego właścicielem, praw do niego jest skarb państwa, którego reprezentuje minister sportu i turystyki. A to dopytam pani prezes, bo rzeczywiście te znaki Proszę. towarowe w świecie sportu w ogóle są, nie tylko w świecie sportu, są niezwykle ważne, ale to już w takim razie nie tylko logotypy, które my jako kibice na przykład kojarzymy, ale po prostu pełnoprawne marki, które są rozwijane, które odpowiadają też za generowanie zarobków, pieniędzy po prostu. Jak Jakie olbrzymich, są tutaj, zysków. I, olbrzymich, olbrzymich zysków. Jakie są najważniejsze tak. w takim razie ochro narzędzia ochrony takiej własności intelektualnej w sporcie czy no, tych znaków towarowych, o których też tutaj mówimy? No to oczywiście są właśnie znaki towarowe różnego rodzaju, jak na przykład znaki słowne, które chronią nazwy klubów jak Krakowia, Legia, Zawisza Bydgoszcz, jak nazwisko i imię sportowca. Mamy znak towarowy Iga Świątek, ale poza tymi znakami chronimy i dobro osobiste w postaci nazwiska i wizerunku również prawami do dóbr osobistych, przy czym no, to, to nie są prawa własności przemysłowej w sensu stricto, więc więc o nich nie będę teraz mówić. Natomiast ważne jest to, żeby dos, dostrzegać i rozróżniać tę część przestrzeni, która podlega wyłączności właściciela znaku, który dokonał jego rejestracji i przysługują mu do niego wyłączne prawa na terytorium, na którym działa urząd przyznający te prawa, a tą częścią, która stanowi domenę publiczną, gdzie wszyscy mogą się swobodnie poruszać. I tutaj mogę wspomnieć o takim zjawisku jak kambusz marketing, który występuje przy okazji wielkich wydarzeń sportowych, właśnie nawet przed chwilą je wymieniałam, czyli igrzyska Olimpijskie, czy mistrzostwa europejskie, czy światowe w piłce nożnej. Kiedy mamy z dużym nakładem zorganizowane wydarzenie, środki na jego organizację pochodzą również z licencji, jakie organizator udzielił niektórym sponsorom na korzystanie ze znaków, którymi się posługuje, uosabiających to wydarzenie, specyficznych dla każdej jego edycji. Natomiast no, jest szereg przedsiębiorców, którzy chcą się zbliżyć, do tego wydarzenia i również czerpać korzyści z jego renomy i z tego, że jest popularne i w ten sposób zwrócić uwagę na swoje produkty. I tutaj jest to bardzo silnie zaznaczone w historii znaków towarowych, zjawisko zwalczania tego ambush marketingu poprzez wyznaczanie sfery ograniczającej ten teren wokół wydarzenia, czyli wokół stadionów, na którym się odbywają na przykład Mistrzostwa Europy czy Świata i tam nie wolno nikogo komu umieszczać reklam swoich produktów poza podmiotami upoważnionymi przez organizatora. Nikt nie powinien również w innych sferach do, do, dokonywać takich zmian swoich oznaczeń, które by używały na przykład kółek olimpijskich w, w żadnym okresie. W zasadzie jeśli chodzi o kółka olimpijskie nie wolno ich używać. A jeśli chodzi o mistrzostwa, to są te zastrzeżone czy to maskotki, czy znaki mistrzostw, których także nikt nie powinien przy swoim znaczeniu raku towarowym umieszczać, ani się przy nich pozycjonować. Jasne. Pani prezes, to jeszcze pytanie a propos tego webinaru, który wydarzył się jutro. Czego mogą się spodziewać uczestnicy tego wydarzenia organizowanego przez Urząd Patentowy? Wszyscy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu, nie ma żadnych ograniczeń w jego w uczęszczaniu i, i, i słuchaniu go, bo odbywać się będzie w formie webinaru. Natomiast tymi osobami, które rozwiną zagadnienia przede mną zaledwie, przeze mnie zaledwie zasygnalizowane przed chwilą, będą się tutaj dzielić ze swoj, swoją praktyką i swoimi spostrzeżeniami zarówno eksperci urzędu patentowego, którzy na co dzień właśnie rejestrują towarowe lub im odmawiają ochrony, jak również yy, praktycy, którzy pomagają swoim klientom w sprawnym i bezpiecznym poruszaniu się w przestrzeni znaków towarowych związanych ze sportem. A te informacje będą skierowane przede wszystkim do profesjonalistów, czy też na przykład osoby, które amatorsko uprawiają sport, albo tym sportem w jakim stopniu się zajmują, też znajdą coś interesującego dla siebie? Wszyscy znajdą tam coś interesującego dla siebie. Będziemy mówili przystępnym językiem i rozwijali zagadnienia w taki sposób, ażeby stały się zrozumiałe dla wszystkich. Dziś pani prezes, tak wnioskuję też z tego, o czym rozmawiamy, o czym pani mówi, nie da się mówić o sporcie wyłącznie w kategoriach rywalizacji bez uwzględnienia tego prawa i ochrony własności intelektualnej. Absolutnie nie, a dodam jeszcze na zakończenie, że tak naprawdę ochrona znaków towarowych w kontekście uprawiania sportu i zwolenników sportu ma jeszcze dodatkową warstwę. Ponieważ zwykły znak towarowy to jest takie oznaczenie, które chroni danego przedsiębiorcę przed konkurencją innych przedsiębiorców, którzy chcieliby używać jego znaku lub znaków myląco podobnych, żeby zwrócić uwagę na swoje produkty, nie reklamując ich własnym kosztem. Natomiast w przypadku sportu mamy tu do czynienia jeszcze z taką y, warstwą y, wartości, która dotyczy tego, co łączy kibiców, tożsamości klubów, piłkarzy, czy innych sportowców. I taki herb klubu to dla wielu nie tylko logo produktu, czyli nie tylko oznaczenie pochodzenia produktu, ale to także doniosły symbol wspólnoty, historii i więzi między kibicami, którzy właśnie w ten sposób się identyfikują. I na tym tle też powstawały wielkie spory. Chodziło tu właśnie o, tą o, o, o klub piłkarski Arsenal, którego logo i, i kolory wykorzystywali producenci koszul usprawiedliwiając to zbliżenie się, czy właściwie użycie nawet tożsamych oznaczeń tym, Musimy. że tylko popierają i lo, lojalnie to yy, wspierają. A, Musimy kończyć ta, ta, ta. naszą rozmowę, nasze spotkanie. Bardzo <śmiech> za nie dziękuję. Doktor Habilitowana dziękuję. Ewa Skrzydło-Tefelska, prezes Urzędu Patentowego RP. Była naszym gościem, pani profesor, pani prezes. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Reklamer